wiadomości, przepraszam. Osama Bin Laden. Nie, o tak. Osama Bin Laden. Słyszałam Cię rano. Tak, Ahoj. Zła wiadomość. Aha. Osama Bin Laden Uuu. żyje. Uuu. Widzieli go wczoraj na plaży. Na No, no i z Burgo by w Aldi robił zakupy. Nie, to nowe podkładanie bąb na, na dworcu w Katowicach. Mam nadzieję, że mu się udało, bo ten dworzec w Katowicach należałoby wysadzić powietrze. Tak, Obydne tak. Jest. Pamiętam, że... Przemien... To jest chyba najgorszy dworzec w ogóle na Wrocław świecie całym. Ach, idzie no tak. tam. tam no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 Pierwszy niemiecki podcast w polskim języku. Możesz tylko pojechał bez no. Gośka od razu. Tak, ja już Gdzie? chyba więcej nie będę mógł przyjechać. Kolega przez te, te zdjęcia. To jest małe z karsteny. Kurde.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 Zdrowie dla, dla, dla czasu w ogóle i innych takich rzeczy. Coś miałem od powiedzieć? No nie. to jest śniadanie, dobre bułki. No, e, coś mówiłem o dworcach. No. I co, co Tak, proszę dworców, jeszcze. no to w Krakowie też jest trochę burdel zrobiony, chociaż ładnie ten dworzec wygląda. Martin, prosimy o re, re, relację z dworca z krakowskiego. Martin, Martin, no, mówi, to Martin to mówił to coś ostatnio. Ale oni coś budują, ten dworzec w Krakowie, taki że ładny. Tylko nie, teraz nie wiem, nie czy... budują, tylko budują tam centrum handlowe, takie wielgachne takie.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 Kazają, każą, ściągnąć cekiny, nie. ściągnąć, cekiny, ściągnąć y, pod, pod, pod paski, Podwiązki. <grym> musiałem komputer włączać przy czekinie żeby sprawdzili, czy to nie jest jakaś bomba, czy czy działa, nie masz Windowsa, bo jak Windowsa... Czy nie ma Windowsa, <grym> właśnie, na moim... <grym> I, I nie, ma... nie możesz też płynu włożyć. Nie można płynu, tak? to jest jakaś głupota jak wielka. Mój, mój wezm, <grym> no właśnie, nie wiem, no.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 plaży, na przykład w mojej urodzinie. A ja też zapomniałam, jak była tej, moda jeszcze, Aha. nie? Ale po drugiej modu. stronie oceanu. Dokładnie, widziałem rano te filmy. całą noc moje grupą pięciu osób wynajęliśmy wana i pojechaliśmy nad morze. Chodźliśmy całą noc na, na, nad oceanem, spaliśmy tam. Pusa? A miałeś film tam to Tak, tak. To było w City. Gdzie to jest? Hmm. Nie to, nie, to było Beach, w Virginia Beach, To jest w stanie Washington. Mhm. Polecamy tutaj podcast ostatni Darka, Darka Chrismana i Google Earth i możemy sobie tam wklikać Atlantic City. Zobaczycie, gdzie, gdzie przemian był. To nic takiego troszeczkę powtórnego. A też masz Washington z tej filmy? Kawałek filmu, ten, który jest na Wachlanderze, jest właśnie stamtąd.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 No bardzo mi się tak? w My mieszkaliśmy jak pierwszy... Którzy z Polski ma taki zapach Pozdrawiamy tutaj y, Magnusa, który mieszkał z nami prawie rok y, w no, Dublinie. To też Skandynawii. Trzeba nie. by zrobić. No, no wyśle, wyślemy przemiona, bo on tam zrobił podcast ze Skandynawii. No. Spoko. Szukamy sponsora. Tak. W ogóle na naszych stronach pojawiają się zakładki,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 Potrawiam moje kochane szczydrzyki nad dopolem patrz pod opolem szczydrzyk to są jeziora turawskie no minimalnie potem co w dziwne miejsca szcz Szczydrzyk czy szcz szcz szcz szcz za oknem. szcz szcz jest za oknem. szcz szcz szcz szcz Chociaż. Dziwne miejsca,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 tak jest dużo miejsca. Edwin, to pozdrawiam tak. Edwina, a może powiem cię do nowego jeździć. Możemy to, może to zobaczyć, tak. do znaczyć. A nie, śniadanie, sobie. gdzie ja tam takie śniadanie tak. dziwne na no, w łóżku, na no wiadomo. Na no, łóżku to nie? wiadomo, no i potem, a zamiast piasku, masz okruszki wieczorem, jak się kładziesz. Nie, nie, to jak z wami chodzę gdzieś, to ten piasek w łóżku. Aha. Okay. Nie wiem, on dokładnie. Bo ja taka nie jestem śniadaniowa. Ja Graficy nie raczej lubię, nie jedzą, proszę tak, Państwa, śniadań, bo rano.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 Jak wszyscy wiedzą, w Apple kilka się zmienia na w języku, polskiej jeszcze tak nie działa, ale ja mam po prostu, no czy niewiele. No to można, zlokalizowane części są w niektóre no. po prostu można mieć, walutę można mieć no, po prostu, po polskiej Czasem mi coś mówi, że w jest jakiś reportaż o ale Cześć. nie mam czasu. Pewnie o no, no. Nie opieroga. Aha. o pierogach. O! Piechogi? Piechogi. Nie.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 A nie, to za, za dziewczynami to znajdziemy... znajdziemy jakiś taki dźwięk z dziewczynami. Ale to jest żenujące po hmm. prostu. Jak ktoś to słucha i nie bardzo kuma o co chodzi... Nie, Tego... To w ogóle... hmm. Hmm. Hmm. Dlatego wszystkich... to jest trochę nudne, że w większości podcastów Właśnie. słychać, który jest hmm. robiony na a który nie, bo... Albo na maku. Oh. Cześć, tu Hochlander. <laughs> Cześć, tu Detroit, najsmutniejszy podcast na świecie. Detroit, buu. To jest chwila na reklamy. To może być Gołda. Dar ja, Darek Chciałbym ma taki głos. taki. Darek jest na poważny. Darek, czekamy na kolejne przepisy łososia, tyriaki, święta się zbliżają. Aha, Teraz tak. dobrą rybę jakąś no. Może być karp, którego nie lubię. Łosoć Dlaczego nie lubisz karpia? Po śmierci nie było. Ale ja to właśnie, nie żeby tu stało. Bo chciałem do dźwięku. Ja nigdy nie ten. Ja nigdy karpia nie. No raz jadę karpia w życiu. nie, wiem, nie. Dobrze, dobrze łapię. A, a, to, a, to, a to się nadalje. Idę po aparat sobie zdjęcie. Nie, A to był coś... dżingiel do Jacka Artymiaka, tam ze wsi, z Lublina. Puść go jeszcze raz.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 No i co do sound effects jeszcze... fajny Transportation są so. fine to point Bicycle casting To, to mieliście chyba... To lep mi łańcuch spadnie. Sports car passing. Co? So, teraz przejeżdżę samochód. To jest Ford Witkowskiego. Ale nie, nie, nie bawmy się efektami. Zróbmy coś, żeby słuchacze wiedzieli jak znaczy... to robić.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 Zdaję bardziej pozytywnie. Całe dodanie. Może Muszę za. się już rozstać z Filipem, a nie mogłem z nim spędzić tyle czasu. Ale z spędziliśmy nie. wspólną noc. W jednym łóżku spaliśmy. No, ale to za mało. I jak było? Nie starczyłbym się nacieszyć. Minęłam na zimne nogi. Ach, to nie szkoda. Ale mam gorący temperament. <głosy> tak. Boli mnie tu i tam. <głosy> Dobrze, chłopcy, następnym razem będziecie spali osobno.